Jest sobota, 22 czerwca 2019 roku. Słuchacie właśnie 243 narodzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami uzależniony od Laudanium lekarz medycyny dr Rafał Bedwolf wroński <śmiech> Siemka. Oraz duch konfederata Szymon szymaj Myduje się na służbę. Spocznij. Dzisiaj omówimy dla Was ostatnią, albo chyba ostatnią, bo to też jest podcast, który mieliśmy pierwotnie nagrywać prawie rok temu, ale chyba ostatnią produkcję braci Spirich. Czy właściwie Spirich, bo to w sumie niemiecka wymowa. Braci Spirich to jest Michaela i Petera, a mianowicie film Winchester, Dom Duchów z 2018 roku. Bracia Spirich to twórcy ósmej części Piły. Bardzo dobry film, polecam. Oh, Jezus, Poważnie. Jezus Marek stworzyli też Daybreakers, czy Zombies Berkeley, a tym razem postawili Same na ciut... Same hity, kurde. <laughs> o, nie Ej, Daybreakers i piła spoko, były spoko. I tym razem postawili na inną opowieść na klimatyczną historię o nawiedzonym domu. Mamy rok 1906. Doktor Eric Price zostaje poproszony o ocenę stanu zdrowia psychicznego Sary Winchester, wdowy po Williamie Wircie Winchesterze i od jego diagnozy zależy niejako przyszłość pani Sary Winchester i odziedziczonej przez nią po mężu spółki produkującej broń, czyli Winchester Repeating Arms. Wiadomo, jeżeli diagnoza będzie na korzyść, Pani Winchester, no to będzie dalej na czele zarządu spółki, jeżeli będzie na niekorzyść, jeżeli doktor orzeknie, że kobieta jest chora, no to wtedy prawdopodobnie straci uprawnienia no i zarząd przejmie całą firmę. Sugestia jest wiadomo jaka. Tak, no bo powiedzmy, powiedziałem, że to jest prośba, tak, ale to jest niejako zlecenie na wydanie konkretnej diagnozy. No i doktor Price zgadza się, przyjmuje to zaproszenie, przybywa do posiadłości Winchesterów w San Jose w Kalifornii i ta posiadłość jest tak naprawdę czymś bardzo nietypowym, bo jest to wielokondygnacyjny zlepek najróżniejszych pokoi, budynek w nieustannej rozbudowie i przebudowie, budynek, który podobno zaprojektowały i pośrednio wybudowały duchy osób zastrzelonych z broni produkowanej przez Winchesterów. Doktor Price poznaje bliżej wdowę, panią Sarah Winchester, oraz jej najbliższych i podwładnych, obserwuje różne potencjalnie niewytłumaczalne zjawiska i spotyka pewnego żądnego zemsty ducha. Albo i nie, bo w końcu nasz doktor cały czas zażywa laudanią, więc do końca też takiej pewności nie mamy. Coś tam widzi, a czy widzi naprawdę, tego dowiecie się już w trakcie seansu. No i na początek zacznijmy od tego ponownie. tak? Czy w ogóle... Słyszałeś wcześniej o tym filmie przed tym naszym seansem? Czy słyszałeś o tym domu, Coś wcześniej czytałeś na jego temat? Słyszałem i o filmie, i o Domu. Ostatnio nawet zupełnie przypadkiem oglądałem dokument, w którym oprowadzali widzów po tym miejscu. To miejsce właśnie to jest największa chyba ciekawostka tego filmu. Istnieje naprawdę. Częściowo, ale tylko częściowo. Ten film był kręcony w prawdziwych wnętrzach. Domu, domu Winchesterów, no jest to naprawdę budynek niezwykły, bo on wygląda jak układanka. Jak, jak układanka z klocków Lego i to dziecka takiego <gry> nie do końca normalnego, zwichrowanego lekko, bo tam albo mamy. Tak, tam mamy takie atrakcje, jak na przykład drzwi prowadzące do nikąd albo na zewnątrz budynku, a będące na trzecim czy, czy czwartym piętrze bez schodów. Mamy korytarze, które zakręcają w kółko. Mamy klatki schodowe. E, które właściwie też prowadzą tylko. Podobno też okna, kominki, czy jakieś tak, szafy są tak. przejściami czasami. Okna, kominki, szafy są przejściami. E, no tak jak mówię, drzwi czasem prowadzą do nikąd, bo na przykład z mi się znajduje ściana. Przy czym to nie jest. E, projekt typu dom z masą tajemnic i przejść tak, tajnych, tak, tak. tylko właśnie taki kolarz nie różnych dziwnych pomieszczeń nieprzystających do siebie. według tej prawdziwej historii, no to było tak, że mm, ta wdowa faktycznie zlecała do dobudowywanie kolejnych pokoi. Problem polega na tym, że działka miała ograniczone miejsce, więc wyglądało to w ten sposób, że jak już zrobiła, że tak powiem, pierwszy set to później dobudowała kolejne Często korzystając z tego miejsca, które było już zagospodarowane pod wcześniejsze pokoje i stąd na przykład takie kwiatki jak, jak drzwi prowadzące do nikąd, czy jak przejście z jednego pokoju do drugiego przez szafę albo przez kominek i, i tym podobne rzeczy. No i okna na przykład w środku budynku, tam, mhm. to, tam jest bardzo dużo takich właśnie stylistycznie niepokojących architektonicznych ciekawostek. Mhm. Ja do tego tematu wrócę na Pyrkonie też. Właśnie chwila, z waszej perspektywy to już wróciłem dawno temu, bo mieliśmy prelekcję o faktach i mitach w horrorze, w mhm. filmie Grozy, więc o tym tam też opowiadaliśmy, tam odsyłam do tego podcastu oczywiście też. Ale teraz właśnie kontynuując ten wątek, rzeczywiście ta działka istnieje i ona wcale nie jest taka mała, bo ona rzeczywiście się kończyła w pewnym momencie, ale wiesz, to zawsze miałam myślę, dla słuchaczy tak jakby to Ten był jakiś dom. dom jest domek. ogromny. To są 24 tysiące metrów kwadratowych, 6 tak. akrów tak. i to jest całe zabudowane i tutaj też są oczywiście różne teorie, przy czym to wygląda trochę tak, że Sara Winchester interesowała się też po prostu architekturą, ale czasami zmieniała zdanie po prostu w którymś momencie. tak Chciała coś zbudować, potem stwierdzała, nie, to nie ma sensu, przerwała tę budowę albo przebudowywała pomieszczenia i tak dalej. Na ile to wynikało z jakiejś problemów na psychicznej czy innych rzeczy, no to wiadomo, no tego no się tak, dopiero. Końca... No, te teoria o duchach, które budowały te kolejne pokoje, to jest oczywiście tylko teoria, tak? Legenda. Legenda. Legenda. Natomiast no, no, prawda jest taka, że u tej kobiety <głos> coś było nie tak z głową, bo ona faktycznie potrafiła na przykład zlecić wybudowanie oranżerii. Takiej, jakby zamkniętej, w, takiego zamkniętego w pomieszczeniu ogrodu, po czym w połowie tej budowy zmieniała zdanie i nagle z oranżerii robiła się, nie wiem, spiżarnia albo kuchnia, co też powoduje, że tam w części domu oświetlenie nie działa, albo działa bardzo prowizorycznie, albo na przykład tylko część domu jest skanalizowana, co jest, co jest najbardziej zabawne, bo w domu istnieją łazienki, w których nie ma wody na przykład. Mm, ale tutaj też tak naprawdę jest masa takich detali, które potrafią wyjaśnić pewne rzeczy, na przykład te takie dziwaczne schodki, bo ona tam często budowała te takie niskie schodki, tak. które nie mają sensu, normalny człowiek się na nich zabija po prostu, ale to wynika z bardzo takiej no Banalnej wręcz rzeczy faktu, że ona była chora, tak? Cierpiała tak. na arteryzm i jakieś tak. tam inne choroby, i zwyczajnie było i dużo wygodniej wchodzić po takich malutkich schodkach, zwłaszcza gdy to były jakieś tam schodki naokoło około, tak. niż po, nie wiem, po prostu płaskiej powierzchni, która no, do góry tak jest skierowana jest po skosie, tak? No, Albo chociaż, po zwyczajnych schodach. Tak. Chociaż tam już w pewnym momencie też jest pokazany taki mm, korytarz na najwyższym piętrze gdzie właśnie zamiast schodów, albo właściwie obok schodów, jest też taki podest, po którym można po prostu wchodzić tak jak po, e, po takim deptaku czy chodniku mm. dla, dla wózków inwalidzkich. I to też właśnie było przez nią wybudowane na zalecenie z powodu tej choroby, bo ona już w pewnym momencie miała takie trudności z poruszaniem się, że nie mogła nóg podnosić na tyle wysoko, żeby wejść na stopnie schodów. Mm -hmm. I ta posiadłość ona była dostępna do zwiedzania przez długi, długi czas, bo udostępniono ją y, dla odwiedzających już chyba zaraz po śmierci, tam z roku uh -huh. po śmierci y, pani Winchester. To był 1923 bodaj, że tak strzelam trochę, bo nie mam tego w notatkach akurat. Y, no to lata 20, to Ale... Y, bo jakiś czas temu właśnie zamknięto ten teren y, dla odwiedzających, czy ograniczono, potem y, wprowadzono zakaz filmowania, fotografowania, i teraz y, chyba Lionsgate, czyli tutaj studio odpowiedzialne za ten film, ma chyba prawa do wszystkich fotografii i zdjęć fotografii, zdjęć, fotografii i filmów z tych wnętrz. Wiem, że chyba The Asylum, czyli ta wytwórnia, która tworzy właśnie kopię wszystkich znanych filmów, jakoś nielegalnie zdobyła różne materiały z wnętrza. Tam była jakaś afera na ten temat. W każdym teraz niby turyści mieli zakaz fotografowania i filmowania tych wnętrz. Może to się już zmieniło w momencie, gdy tego słuchacie, nie mam pewności. I wykorzystano różne inne detale, które są obecne w filmie. W sensie wykorzystano fakty historyczne, czy na poło historyczne tutaj w scenariuszu między innymi fakt, że Sara Winchester naprawdę miała obsesję na punkcie liczby 13, tak. w rzeczywistości w filmie też to widzimy naprawdę doszło do trzęsienia ziemi w tamtej miejscowości, tak. które sprawiło, że część posiadłości została zniszczona Dokładnie. i to się jakoś też pojawia w filmie no ale dobra, nim przejdziemy może do grozy i tak jak ta przestrzeń została wykorzystana, poświęćmy jeszcze kilka minut odtwórcom głównych ról. W Panią Winchester wciela się Helen Mirren, a w doktora Jason Clark Czyli tak jakby John Connor ma zbadać albietę <głos> <kresie te> drugą. <głos> Mniej więcej tak. I to o w dość nietypowych chodzi. okolicznościach jeszcze. <głos> jak oceniasz aktorstwo? Czyli naszą nawiedzoną tak wdowę i naszego doktora na Laudaniu. E, to Helen Mirren no nie mogę się przyczepić, bo to jest kobieta, która ma naprawdę dobry warsztat aktorski. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta rola była tak napisana, że troszeczkę nie pozwala Zabłysnę? zabłysnąć. Wykazać? Tak. Tak, no bo ona jest, ona jest starą, trochę schorowaną, e, wycofaną kobietą, która jakieś tam problemy psychiczne ma, no nie do końca my wiemy, czy to jest spowodowane jej stanem zdrowia pogarszającym się wciąż, czy faktycznie tam się dzieją jakieś zjawiska paranormalne. No doktor natomiast jest takim klasycznym, człowiekiem z problemami. Trochę przypomina taką postać typową, znaną z filmów na przykład sensacyjnych czy kryminalnych, czyli tak, takiego zapitego detektywa, dla którego codzienność jest męczarnią i on po prostu wstaje do pracy, bo musi, nie dlatego, że chce. No i żeby przetrwać jakoś dzień, to bez przerwy się musi albo szprycować, albo pić, albo no Bóg wie co jeszcze robić, żeby jakoś dotrwać do końca, zmiany, że tak powiem do, do łóżka, żeby jakoś dotrzeć z powrotem i przespać znowu noc. No właśnie ja mam taki zarzut, że troszkę zbyt okrojono te postacie, że tak, tak. ciężko nawet od strony aktorskiej się tutaj wykazać, bo nasz doktor ma bardzo ograniczoną paletę, nie wiem, ruchów, wniostów, <głos> jako ten nasz lekarz i tak samo zresztą nasza wdowa, tak? I Helen Miran i Clark no nie mają za bardzo co grać w wielu stanach. mają pojedyncze mikroscenki, gdzie coś tam więcej mogą pokazać, a poza tym są dość ograniczeni i przez to te kreacje są okej, okay, ale tak trochę bez szału nie? no tak, to są dobrzy aktorzy, którzy dostali słabe role po prostu do zagrania, no. może i można tak powiedzieć, a coś ci zapadło w ogóle z tego sans, tak mocno w pamięć bo my też ten film widzieliśmy dawno, dawno temu tak naprawdę wracamy do niego Podłóż no się na czasy. mnie chyba największe wrażenie zrobiło to, czego się dowiedziałem dopiero później po obejrzeniu filmu, że ten dom istniał naprawdę. A z samego seansu jakieś sceny, zagrania, narracyjne, dramatyczne, twisty, czy właśnie groza, czujesz My, go Myślę, strach? myślę, <Sigh> nic, nic, nic, niekoniecznie. Znaczy, no, czy na, Pewnie na moment oglądania, no film musiał być jakiś tam wciągający, bo ja szczerze mówiąc pamiętam go lepiej niż, niż inne tytuły. Niż Pustkę, którą oglądaliśmy czas temu. Niż Pustkę, którą oglądaliśmy chyba w podobnym czasie, o Pustki, mhm. to już prawie w ogóle nie pamiętam Ale jakichś takich szczególnych, zasługujących na wspomnienie, nie, nie potrafię sobie teraz przypomnieć momentu. A to wykorzystanie domu właśnie podobało Ci się? No tak jak mówię, z dokumentu, który oglądałem wynika... Ale w samym filmie już, od dwie rzeczywistości, czy to, to wykorzystanie to. przestrzeni. Uważa, że dobrze wykorzystano ją w filmie, czy nie? Bo tam też mamy to przeciskanie się, nie przez te tuneli i te, no jest, to no to po jest. tych jest. Tam jest taka atmosfera... A zaraz, bo tam jest taki jeden moment w tym filmie, z dzwoneczkiem chyba to jest? Tak? Z dzwoneczkiem też. Z, z dzwoneczkiem, tak? No to widzisz, teraz mi się przypomina dopiero po czasie, ale tam jeżeli chodzi o atmosferę miejsca, to jest bez, bez dwóch zdań. Taka atmosfera tak, ciasnoty, lekkiego zaszczucia też jak poruszamy się razem z panią Winchester po tym domu, no to daje nam we znaki zmęczenie, bo jest mnóstwo różnych tam schodów, zakrętów. Oni bardzo często te pomieszczenia przechodzą przy znikomym świetle albo tylko przy świetle na przykład lamp e, e, takich naftowych więc to jest klimat jest i to jest przestrzeń e, właśnie z tych te labiryntowa nie to tak, labirynt, labirynt miejsce tak które się nienaturalnie rozciąga albo zwęża, które właśnie przechodzi z jednej przestrzeni w drugą, coś co w horrorach zazwyczaj jest jako e, taki element fantastyczny, nad tak, tak, pokazany, tak, tak. a, a tutaj jest... To, to jest dosłownie wybudowane tak, no, tak. tak, tam jest tak jakby praktycznym <grych> praktyczną cechą tego miejsca właśnie mm no się pytam Cię o to wszystko, bo mnie też sporo rzeczy uleciało z głowy, ale to, co cały czas gdzieś tam siedzi we wspomnieniach, to po pierwsze te spacerki po tym domu, czy ta nocna wyprawa na przykład naszego doktora Price'a, aby sprawdzić pewną rzecz, gdzie on tam właśnie chyba przez okno wychodzi, Aha. po tych właśnie tam dachach, tarasach wędruje i my widzimy też, że ten dom nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. i Nie tylko horyzontalnie, ale i wertykalnie. Poziomo i pionowo. On pod każdym względem jest dziwny właśnie, taki nienaturalny. Tak jak wspomniałeś, tylko część scen kręcono tam w tych oryginalnych uh -huh. wnętrzach. Większość to były wnętrze uh -huh. odtworzone, stworzone na potrzeby filmu. Druga rzecz, którą pamiętam, to Jump Scars. <gry> i moje krzyki, bo w tym filmie no, a to trup pojawi się za lustrem, a to w szparze w drzwiach, a to wyrodki przyjadą obok łóżka nagle w niespodziewanym momencie. No i jak pamiętasz, ja wiele razy krzyczałem i skakałem. I powiem więcej. Ja oglądając ten film. Wczoraj odświeżyłem sobie jeszcze zwiastuny mhm. i o 23, jak się wydarłem przy tej scenie ze szparą, <gry> to głowa mała, a do tego potem mamy właśnie w związku zwiastunie scenę z lusterkiem, gdzie mamy takiego głochome lusterko na druciku, które mm. można w lewo, w prawo przesunąć, no i wiadomo, jak widzicie lustro w kolorze, spodziewacie się, że tam coś w nim się pojawi, także będzie oblicze jakiegoś demona, czy czegoś. No i bohater patrzy w lustro, no nic, patrzy gdzieś tam w bok, tym tzn. lustrem sobie obraca, lustro pokazuje krzesło, no nic, no i ja tak sobie myślę, no to tu coś będzie, tu coś będzie, tu coś będzie, coś będzie. E, chyba jednak nie będzie. I on to lustro przekręca i za tym lustrem coś jest. I ja znowu po prostu wiesz, tak. zdawał. <głos> Wszystko leci z biurka jak krzyczę. No, to jest nahalne trochę, ja mam wrażenie, bo tam było tego sporo, ale no działa. No, to jest film, który raczej stanowi element takiego kanonu wakacyjnego kina grozy. To jest taki film, na który się idzie w czasie wolnym. On ma być taki troszeczkę odrealniony i ma być trochę przesadzony. W sensie że nie, że nie stawia na klimat, nie macie przygnębić, wciągnąć właśnie. Tak, na to nie jest nastawca. jakieś tam ja tak. tylko właśnie podskocz, podskocz. To tak, to nie jest jakieś tam poważne kino grozy z wielkim przesłaniem, tylko po prostu film, który ma ci dawać rozrywkę. Tak? To jest dla kogoś takiego, kto kino grozy kocha to... Ale też nie wymaga za dużo w tym tak, momencie, tak? Tak. Wiesz co, ja tak o tym nie myślałem, ale w sumie rzeczywiście coś tak w tym jest, bo on chyba świadomie był tak stworzony, bo rzeczywiście można było tam podkręcić atmosferę mocniej. W jego ja. momentach ja właśnie nawet czułem lekki niedosyt, że nie... Y poszli twórcy o krok dalej, bo wystarczyło, mam wrażenie, nie wiem, trochę filtrami się pobawić, kolor gradingiem. Tak, tak. Przecież to są twórcy, którzy właśnie nakręcili ósmą piłę, czy Daybreakers, więc oni wiedzą, jak właśnie kolorami też stworzyć odpowiednią atmosferę, a tutaj jednak poszli w innym kierunku, nie? I ten film ma też taką kolorystykę, niekoniecznie w ogóle kojarzoną z horrorem, tak mi się wydaje, do pewnego stopnia przynajmniej, bo wiadomo, ta paleta też jest ograniczona, ale jednak mogli pójść trochę dalej. Tych jumpscares trochę jest i na ogół, no na mnie działały, tak? To tam jakoś się w miarę, trzymałeś. No i jeszcze w pierwszej połowie ta atmosfera niepokoju jakoś się utrzymuje tajemnicy, bo e, się trochę zastanawiamy, co i jak, co jest grane, tak? Jeżeli coś tam straszy, to dlaczego? Ile tego tam jest? Tych straszydeł ale w drugiej połowie ja mam wrażenie, że to wszystko słabnie, a w finale tak jak przy pustce do pewnego stopnia, dla mnie groza zanika, bo ostateczna konfrontacja jest przesadnie widowiskowa, to po pierwsze. E, przekombinowana, bo skomplikowali ją twórcy bardzo mocno. Ja trochę nawet nie wiedziałem, co tam się dzieje. W, w sensie bohater ma coś nagle zrobić, dlaczego oni się przemieszczają po tym domu, e, a przecież on jest tak skomplikowany, więc to przemieszczanie się tam też jest skomplikowane. E, no i nie mamy ostatecznie żadnego wielkiego zwrotu akcji, bo też pewnego, tego finału trochę oczekujemy od pewnego momentu, wydaje mi się, że my dużo wcześniej dostajemy wszystkie informacje, no i pod koniec wszystko jest jasne jak słoneczko, mamy nagle bombę, która wybucha, ale ja tego w ogóle nie odczuwam. Nie czułeś, że właśnie pod koniec ten potencjał jest trochę zmarnowany? ja w ogóle tego filmu nie, nie brałem na poważnie, tylko jako taką ciekawostkę, więc no nie doszukiwałem się tutaj jakiejś takiej historii, która miałaby większy, większy sens czy bardziej skomplikowaną, złożoną budowę. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak. dla mnie to jest kino raczej takie wakacyjne, typowo rozrywkowe. To ma być taki horror e, i tak, obejrzeć i zapomnieć. Mm. No znaczy, no może i tak, tylko nadal trochę mi tego szkoda, bo wydaje mi się, że historia samego domu Aha. Winchesterów to jest jakoś tam nieoszlifowany brylant, z którego jest. można by stworzyć Jest, jakby ktoś diament, chciał, tak? to tak. To by zrobił z tego naprawdę ciężki horror psychologiczny. A bracia Szpiriś tak naprawdę zamienili ten nasz brylant po prostu w ładny kamyczek właśnie, taki no. odpustowy, w jakiś bursztyn z plaży. No jak, jak brali udział w produkcji piły, no to... Ale i to ósmej części już, no to po prostu wiedzą, że się pewne rzeczy robi dla pieniędzy a nie dla sensu wybaczam ci więc tak, <grystek> stworzyli sobie ten bursztynek, ładny, ale no nie szczególnie okazały Doktor Price na przykład przyjmuje to laudaniu, nie, ale uh -huh. widz tak naprawdę no nie wierzę, że to opium właśnie powoduje te dziwne wizje. Ten film dość jednoznacznie nam mówi jednak, dzieje się to i to, a można by tym pograć z koleżnego takiego bohatera, można. nie? Te jumpska są efektywne, ale. no momentami są chyba nawet bardziej na niż zaznaczone, no. więc to już o czym świadczy. Mamy tę tragiczną przeszłość doktora, taką w sumie dość dramatyczną, melodramatyczną opowieść, która jednak nas niekoniecznie wzrusza. Ja tak do niej potrzebę na zasadzie, aha, po prostu taki fakt kolejny z filmu, a nasza pani Winchester ma dobre serduszko, dobre serduszko które bardziej pasuje do filmu o Trosliwych Misiach niż do Horroru, no bo to no też tak, tak trochę przerysowano właśnie. Jakoś trzeba było uzasadnić to branie Laudanium u pana doktora. No i też trzeba było... Ocieplić nieco wizerunek pani Winchester, żebyśmy nie kibicowali mu od początku, że po prostu on ma odebrać starej wariatce prawo do zarządzania majątkiem. Tak. No, ale właśnie trochę te, tego balansu nie ma, nie? To tak na skali troszkę w ekstrema idziemy, tak. No, no, no. Tak. No, tak niestety bywa przy przy tego typu filmach, że jest tu sporo niedociągnięć, bo tak jak mówię, to jest głównie rozrywka. Ten film został zrobiony na pewno trochę po to, żeby można było później, e, nie wiem, e, w, producentem był kto? Jaka, jaka wytwórnia to? E, Lionsgate. Lionsgate. No to oni mają przecież swój park rozrywki. Założę się, że już e, na pewno od, od lat, bo to było w roku, 2000? O 18. 18 osiemnastym. ma. No to już na pewno w takim razie od miesięcy można przejechać się jakąś kolejką związaną z tym filmem, albo, domy, wejść światło, do, tak. albo wejść do domu strachów, bo to trochę, trochę po to było, tak. Bardzo możliwe. Zresztą oni jakoś tam wykupili te prawa chociażby do materiałów. Nie może uh -huh. też jakoś czerpią z tego zyski. Właśnie też to mnie niepokoi, bo tak naprawdę ten budynek to. Była, On ma wartość historyczną, tak? jest zabytkiem kultury i nie powinien należeć do. Ale właśnie oni chyba nie mają całego tego terenu, tylko prawa do materiałów audio-wideo, tak mi się wydaje. W no. sensie nie wykupili placu, tylko. No tak, ale to, w, w, to wiem, automatycznie novel. zamyka w ogóle możliwość chociażby, no nie wiem, pokazywania tego, tego domu jako zabytku no a, wianiczu, nie? Architektury, bo przecież ludzie nie będą sobie mogli nawet zdjęć zrobić. A jeżeli zrobią, to będą później musieli zapłacić ciężkie pieniądze. Ale wiesz, no jest dużo muzeów jest takich, to no się to nie podoba albo, ale... się sądzić. No. Tak, nie się. wiem, co oni planują zrobić yy, z tym. Faktem posiadania prawa do. Może to jest czasowe czy coś takiego nie mam właśnie. Pewnie też chodziło o to, żeby nikt im właśnie jakieś asajlum nie ukradło pomysłu i nie stworzyło swojego filmu tam czy czegoś takiego, nie wiem. Nie daj Boże myśli. lepszego. No nie daj Boże, jak w stworzył lepszy film, jest Ale właśnie film zarobił 42 miliona ostatecznie. Aha. Ale Mamy przy budżecie spodem. rzędu 3,5 miliona. Czyli przebicie całkiem niezłe. Nie rewelacyjne, ale niezłe. Ale zebrał fatalne recenzje i skończył z 28 punktami na Metacriticu. Mm -hmm. Czyli ocena 3 na 10, tak naprawdę. No bo ten film generalnie no tak. Taką, ale od ciebie? Taką ocenę powinien mieć. No. Aż tak? Ja nie... Tak, no jeżeli miałbym dodać jakieś punkty, to tylko za obsadę, ale no nie po to, nie po to się kręci filmy, bo... Jest wiele świetnych produkcji z aktorami, którzy są w ogóle nieznani, tak? a mają też, potrafią świetnie oddać charakter postaci, mają bardzo dobre warsztaty aktorskie, w związku z tym no nie wydaje mi się, żeby, żeby to była dobra opcja dodawać tutaj punkty za same nazwiska. Ale to naprawdę, bo to, miałem wrażenie, że ty właśnie ocenisz go bardzo dobrze po tym, co mówisz przez cały... Nie, ten no, ja po prostu inaczej na to patrzę. Owszem, ten film jest słaby. On zasługuje na to swoje 3 na 10. Natomiast... No, jak dla mnie to jest takim filmem do zobaczenia? Zapomnienia, tak? To jest coś, co ja chętnie sobie na przykład oglądam w wakacje. Jak mam dużo czasu wolnego, jak mam urlop, tutaj jest taki, taki film. To jest film, na który pójdę do kina. Na przykład poszedłbym do kina w ciągu dnia. Nie po to, żeby się wczuć w atmosferę o e, 21 czy o 22, czy później na jakiś tam hmm. najpóźniejszy sens. To jest raczej rozrywka, tak? To jest coś, co pewnie będziemy mieli okazję często zobaczyć na tv ie czy pulsacie powtarzane po, po wielokroć do znucenia. E, no, i, no i tyle. No. no to nie no, ja, ja to nie daj. Nie, dla mnie to jest, nie wiem, może i szóstka, nawet w sensie taki przeciętniak ale mający coś ciekawego właśnie ten dom. No mówię, jeżeli miałbym dodać punkty, to dwa za, za obsadę dobrą, więc to no, maksymalnie to jest pięć. Mm. Pięć na dziesięć. No to ode mnie szóstka, ale to jest ciekawostka. To absolutnie nie jest film, który warto zobaczyć, trzeba zobaczyć, czy coś tylko po prostu właśnie jak macie wolną chwilę, nie macie pomysłu, to co zrobić z czasem, a interesuje Was sam ten dom Winchesterów, no to myślę, że wtedy tak, możecie... Tak, dom to jest dom to jest właśnie fajny motyw do, do zbadania, no. bo na ten temat. Myślę, że Dom jest takim właśnie fajnym motywem do zbadania, dlatego że na jego temat można znaleźć bardzo dużo materiałów, informacji, informacji, filmów dokumentalnych mm -hmm. i to takich naprawdę od deski do deski wertujących całą historię powstania tego miejsca. Także to jest coś takiego ekstra, czego, czego na co dzień w filmach nie ma. No... Zgadzam się. No dobra, to czas wybudować jakiś pokój. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki również. A wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejny nawet on Ja telefonu jeszcze jazd. A co, Jaki masz pomysł na tej... zajawkę? Nie. A co ja teraz nie będę z siebie A. robił idioty? dowo Winchester? dowo Winchester? Co? Czegóż? Cze Przykład No to źle trafiłeś. Ale spróbuj na jaka to jest ta wyszukiwarka Microsoftu, którą tak teraz wszędzie wciskają na biegu Ej, może właśnie zrobimy? Puk, puk. Kto tam? Winchester. Jaki Winchester? Psz, strzał z shotguna No może być. Czyli jednak pierwszy pomysł najlepszy, tak? Tylko piw-paw zastąpimy praktycznymi efektami. Dokładnie. Happy Day to you. Puk. Nie bój się. Puk-puk! Kto tam? Winchester! Jaki Winchester? A co, nie oglądasz To jest. Dean i... Jak miał ten bryty. A to jeszcze leci? No, ostatni seron. Naprawdę? Tak. Boże, to ile to już lat? 15. A ile sezonów? 15. Naprawdę? 15 sezonów? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, ja pokój. pokój lecz go tak, <głos> ja I już mi się znudziło. tak, Nie, na tak, tak, Dzień dobry Panie W Wdowę Winchester, wdowę Winchester, wdowę Winchester. Nie ma. Nie ma wdowę Winchester. Czuć na dół, Winchester, proszę przestać się ocierać. Wdowę Winchester. Nie wypada w tym wieku. To nie wypada? Uciekać. W trójkącie. Jezu. Burgi. Co ja słyszę? Tak blisko, a tak daleko. Ten człowiek Widziałeś, że takie istnieją? No nie istnieją. Istnieją. to no, też. <głosy> to jest wyjórka z Indii. Prawdziwa. No na no pewno. Naprawdę. Przysięgam ci. A ile wybudowała pokoju? Yes. Yes. Ten było napisane fotos, Photoshopie, widziałem. Yes. A nie, fotografy. Photoshop, -er, tam literówka. Epidemia, to you. Ten wiewiórki. Już z tym kwasem tu skończyć. day to you. W ogóle zrobię sobie rozpiskę taką już do końca roku. Już do końca roku? Znaczy nie, że wszystkie, tak, ale w sensie tabelkę. I sobie tam te, które są pewne, wypełniłem. No, Szymon już ma plany na kwiecień 2023. <laughs> A tu poleci. Znaczy jakbym tak zrobił. 99 odcinek nawet. Mogę już prostu... zabrać, tylko że przez to, że potem często są przetasowania, to celowo nie uzupełniam zbyt daleko. Uzupełniłem do, do końca czerwca chyba tabelkę. I dwa terminy z lipca. No. Dobra, to. Piw paw. Puk-puk. Jest, jest, jest. Happy birthday. Oh, yeah. To może coś, może obejrzymy coś międzyczasami. Tabelko? Tak.